Lekcja 2. D. Ćwiczenie 1. Gdzie ty mieszkasz? Mieszkam w Londynie, a mami mieszka w Tokio. Gdzie oni mieszkają? Oni mieszkają w Europie i my też mieszkamy w Europie. Ja teraz mieszkam w Krakowie z polską rodziną. A wy gdzie mieszkacie? Mieszkam w hotelu. A gdzie mieszkają Angela i Tom? Nie wiem, gdzie oni mieszkają. Gdzie pani mieszka? Mieszkam w Krakowie. Gdzie mieszkają państwo Kowalscy? Państwo Kowalscy mieszkają w Warszawie.